Wiesz o co chodzi? Drugi. Ponieważ ten człowiek nie chciał wyjść ze swojego przytępienia umysłowego. Każda dziedzina życia jest zależna od tego, jakie mamy o niej myślenie. Bo od strony Boga sprawa jest załatwiona. Umarł na krzyżu, wstał z martwych w ciele, wstąpił do nieba i wstąpił na ziemię jako Duch Święty posiada wszelką, zaznaczam, wszelką władzę i moc na niebie i na ziemi. A więc od strony Boga jest wszystko na tak. Bóg powiedział nam w swoim Słowie, chcę, żebyście wszyscy poszli do nieba, chce, żebyście wszyscy byli zdrowi, chce, żebyście wszyscy mieli dobrze w życiu, chcę, żebyście byli szczęśliwi, chce, żebyście wszyscy nie grzeszyli, chcę, żebyście wszyscy byli szczęśliwi. A więc od strony Boga jest wszystko na tak. Gdzie tkwi problem? W człowieku. W jakim elemencie człowieka? W jego umyśle. Kiedy rodzisz się na nowo z Bożego Ducha, rodzi się twój duch, ale nie twój umysł. Umysł jest częścią duszy. Dusza to greckie słowo psyche, czyli psychika. Krótko powiedziawszy, rodzi się twój duch, ale nie twoja psychika. Twoja psychika dalej pozostaje taka sama. Jeżeli ktoś oddaje dzisiaj życie Jezusowi, to narodził się na nowo, ale w duchu. W najgłębszej części jego istoty, a jego psychika została taka sama. Co trzeba teraz zacząć robić? Zmieniać swoją psychikę. Kto ma to robić? Ty, a nie Bóg. Ktoś mówi, Czego masz, Bóg mnie zmieni. Ja mówię, umrzesz niezmieniony. Ponieważ Bóg powiedział do Ciebie, Ty zmień swoje myślenie. Ty zmień swoje myślenie. Kto ma zmienić swoje myślenie? Ty i ja. Nie, Bóg nas nie zmieni. Ludzie mówią, Czego masz, Bóg mnie zmieni. Czego masz, Bóg zabierze mi papierosy. Czego masz, Bóg sprawi, że nie będę pił. Czego masz, Bóg sprawi, że nie będę ćpał. Ja mówię, wtóra. Tak, pewne rzeczy odpadają natychmiast. Natychmiast. Kiedy rodzimy się na nowo, raptem, natychmiast e, coś od nas odpada. Ale nie wszystko, zauważyliście to. Pewne rzeczy, na przykład, ktoś przestał chlać na ogół, ale dalej pali papierosy. Często mnie ludzie pytają, jak ktoś pali papierosy, pójdzie do nieba. Ja mówię, oczywiście, że pójdzie do nieba. Tylko wcześniej. Oprócz. Można byłoby sobie na przykład 95 lat albo stówkę i całkiem dobrze się mieć. A tak, to rozumiesz, 48 lat, tak? No nie ma. Ja wy się wytłumaczysz Jezusowi z tego, że że jak głupki i poszedłeś, do to nie wcześniej. A po co tak zrobiłeś? Rozumiesz o co chodzi? Pouczyli no, się, nie musisz. Nie musisz tak wcześniej. Mogłeś się rzeczy pożyć, po pochodzić, tak? Dwa, palić papierosy, na pewno nie jesteś dobry i dla innych, jak obojasz im o Prawda? Ktoś powie, no to co taki ten twój no i co? Nie możesz mnie palić? No i co mu powiesz? No i co mu powiesz? Wiesz co, możesz powiedzieć tylko? Proszę powiedzieć, wiesz co? Jestem nieposłuszny. Dasz mu świadectwo, jakbyś nieposłuszny. To jestem nieposłuszny. Mogę nie palić, a palę. Palę, bo chcę. Powiem Ci, dlaczego ktoś pali. Bo chcę. Bo chcę. Chcę. Ja widziałem, jak ludzie z narkotyków wychodzą. Wiesz to na własne widziałem oczy Widziałem człowieka wychodzącego z heroiny szedł do mnie do celi człowiek, który brał heroinę, w gardło sobie podawał, w tętnicę sobie wstrzykiwał heroinę i w celi u mnie, kiedy przyjął słowo, które ugłosiłem, no nie, bez jednego, bez jednego skrętu wyszedł z heroiny. Nawet Słuchajcie, jednej kropli potu nie miał, nic. On się bał, że go złapie, ja mówię, nic Cię nie złapie, nic Cię nie złapie. Uwierzyłeś, trzymaj się tego, nic Cię nie złapie. Nic go nie złapało. Po prostu jakby nigdy nie brał. Nigdy jakby nie brał. On człowieku za trzy dni ćwiczył ze mną. Wątki robią różne rzeczy. Chłopak zaczął na, na masie przybierać. Po prostu wszystko wiecz. Dlaczego? Myślenie. No, Przeciele, to jest niezmiernie ważna sprawa. Księga Izajasza, w 26 rozdziale, w trzecim wersecie. Księga Izajasza. 26 rok ja i 3 werset. Co było?